podziemie podcastu, odcinek 33. Um, niestety nie będzie osobliwej, gdyż jest na wyjeździe na drugim końcu kraju, ale postaram się, żeby było ciekawie. A w dzisiejszym odcinku podcastu będzie o dziwacznych przesądach, gdyż przedwczoraj był piątek 13. I nie wierzę w przesądy, ale niektóre są naprawdę śmieszne. A także najdziwniejsze pamiątki wyprodukowane na cześć Kate i Williama, o których wspominałem dwa odcinki temu, czytając ich dialog wraz z osobliwą co zresztą spodobało się twórcom podcastofonu. Pozdrawiam ich. 18 tydzień bodajże to był. A jeśli mi wystarczy czasu, to dodam wam jeszcze o pirackim oprogramowaniu na świecie i o tym jaka jest jego liczba. W każdym razie nie jesteśmy najgorsi, nie przejmujcie się. Są więksi złodzieje od nas. Także przechodzimy do części właściwej podcastu. Ehm, tylko mi się skończy podkład. Night Dance by Green Druid. Przypomnę jeszcze raz. Na musicpodshow.com No, no, dobra. To zanim zacznę podcast Podcast Podcastów? Zanim zacznę podcast, em, to muszę coś wam przyznać. Mam to dobrze. Wy młodzi jesteście, a ja co? No właśnie, byłem niedawno odebrać dowód osobisty i ogólnie... Ty stara dupa jesteś. Mam to dobrze. <gry> ja zesrałem. I ogólnie zrypali mi go... Bo jak robili zdjęcie, znaczy skanowali, to jakiś, um, jakieś piórko takie wiecie drobniutkie, takie najdrobniejsze na im wpadło, czy, tym, czym, czy czym tam oni skanują i teraz na zdjęciu to widać trochę, no, ale za 10 lat wymienię także, Ok, Dobra, dobra, przesądy, przesądy. Według strony niewiarygodne.pl e, najmniej słynnym przesądem jest trzymanie kciuków za kogoś... E, nie, wróć, to jest najpopularniejszy. Przepraszam, trzymanie kciuków i wątpię, żeby to cokolwiek miało komuś dać, że się ma ograniczenie palców poprzez e, niemożność władania kciukiem przeciwstawnym. Ale skoro ktoś uważa, że takie nic mu pomoże. Czemu nie? E, kolejny przesąd. Piątek 13. Nie, ja nie wiem. Dla wielu ludzi to jest katastrofalne zestawienie, bo stwierdzą, <śmiech> że nie mogą się w ogóle ruszyć z domu, że muszą zostać pod kołdrą albo w ogóle, nie wiem, gdzieś pod stołem. Ehm. Nie, masakra, bo przebywanie pod stołem jest bezpieczniejsze, bo w sumie leżąc w łóżku to się ryzykuje, że nam tynk z sufitu spadnie na głowę, nie? A jak ktoś już wyjdzie do pracy, to co? Nie wiem, szef będzie na niego spoglądał łaskawszym okiem, czy co? Albo na przykład jest motyw, że ten, słyszałem, i tutaj też to napisali zresztą na niewiarygodne.pl, że w niektórych szkołach uczniom się daje wolny dzień w ogóle... Nie, nie pyta się ich ani nic w piątek 13. Fajne to, fajne, ale ja nie wiem. Ja w przesądy nie wierzę, więc mi to wisi. Przesąd numer 8. Czarny kot. I co, mój kuzyn ma czarnego kota i, i przebiegał mi drogę wiele razy. Hmm, jeszcze żyję, nagrywam, tworzę. O, a propos nagrywania, zapraszam was na YouTube'a, na y, moje gameplaye z gry Minecraft. Seria nazywa się Podziemie Minecraftu, ale zmienię nazwę już za niedługo. Tylko nagram 10 odcinków, wtedy zmienię nazwę, zmienię mapę i wszystko będzie dobrze, zwiększę jakość i będzie ok. Dobra, czarny kot. O, nic mi się z czarnymi kotami nie kojarzy. Cyfra 7, ulubiona cyfra osobliwej która jest na weselu i stąd jej nieobecność. W wielu kulturach symbolizuje związek czasu i przestrzeni. Bardzo chcemy w to wierzyć, dlatego na przykład ślub najlepiej brać 7 dnia miesiąca. Z ciekawym wydarzeniem, który pokazał, jak bardzo przesądnym narodem jesteśmy, mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku. Otóż wiele par zarezerwowało z dużym wyprzedzeniem termin ślubu na 7 lipca 2007 Zawarcie Związku Małżeńskiego tego dnia miało być bowiem gwarantem szczęścia i pomyślności. Ciekawe, ile z nich się rozwiodło 7 dni później. Albo 7 miesięcy. Przesąd numer 6. Stłuczone lustro, które podobno ma. E, nie wiem, 7 lat nieszczęścia, tak? Bo, bo szyba mm, z drugiej strony z metalem pękła, prawda? To straszne. Ale, ale, ale. Według niektórych wystarczy wszystkie kawałki lustra owinąć w lnianą szmatę i obwiązać 7 razy dookoła, a potem zawiązać podwójny supeł i wyrzucić... Jezu... <grym> tak, tak, tak... Ehm... Um. Kolejnym przesądem jest tym razem, uwaga, uwaga, liczba 13. Eee, już nie piątek, już nie 7, tym razem 13. Eee, wiele osób wierzy w to, że ta liczba przynosi pecha. Nie ma nic gorszego niż mieć numer 13 w dzienniku, czy mieszkać na 13 piętrze. I co najśmieszniejsze, co niedawno czytałem. W amerykańskich hotelach w ogóle nie ma pokoi o numerze 13. Tak bardzo przesądny naród to jest. W wielu krajach znajdziemy budynki, w których 13 piętro jest wyłączone z eksploatacji. Hmm. Czego nie robi się dla bezpieczeństwa? Ludź. Wysypałeś sól? Przesąd numer 4. Uważaj! Dostawaliście kiedyś solą w oko, jeśli tak, to pewnie dlatego, że ktoś próbował uchronić się przed wieloma nieszczęściami spowodowanymi wysypaniem soli. Albowiem oznacza to koniec boskiej opieki i zerwanie więzi z bliskimi, i w ogóle trzęsienie ziemi, i huragany i burze i wszystko co najgorszej i szarańczej i plagi egipskie. Hmm. No ludzie są dziwni, nie wystarczy tej soli po prostu zmieść i.. No, już raczej się nie spożyje zmieść i wyrzucić? Hmm. Masakra. E, przesąd numer 3. Ktoś ci umarł? Otwórz okna. W niektórych domach po śmierci któregoś z domowników otwiera się okna. Czynność ta nie zawsze jest wykonywana po to, by przewietrzyć mieszkanie. Bardzo często wy wykonuje się po to, by pozwolić ulecieć duszy zmarłego. Hmm. Z tego, co wiem, dusza jest bytem niematerialnym, więc na cholerę otwierać jej okna, żeby wyleciała, skoro może sobie przejść przez ścianę. Nie wiem, może jak jest szkło, to tak zatrzymuje. Nie wiem, nie wiem, mniejsza. Przesąd numer dwa. Parasol trzymaj zawsze mocno i nigdy pod żadnym pozorem nie wypuszczaj go z rąk. Wypuszczenie parasola z rąk na podłogę oznacza, że ktoś w twoim domu zostanie zamordowany. To straszne. Ja myślałem, że wystarczy trzymać mocno po to, żeby Wiar go nie porwał. Eee, nie wiem, bez sensu. Głupota ludzka mnie przeraża. Eee, I ostatni przesąd, zasłanianie luster po śmierci. W niektórych domach po śmierci kogoś bliskiego Domownicy pośpiesznie zasłaniają wszystkie lustra dookoła, związane jest to z wiarą, że gdyby odbicie zmarłego znalazło się w którymś z nich, śmierć ponownie odwiedziłaby gospodarstwo, zabierając kolejnego z domowników. Głupota. E, tym, w którzy to wierzą, mogę powiedzieć tak. No, kończcie flaszkę i do domu. No... A teraz czas przejść do Kate i Williama, ich ślubu, który pewnie był z przymusu, ale wiadomo jak to jest w monarchii. Ale powstały różne głupie pamiątki. I to jest kurwa skandal. Um, osobliwa właśnie do mnie napisała, że się obudziła w końcu. Mm, dobra, ale przechodząc do pamiątek. Pamiątka numer jeden pizza królewska z pizzerii Papa Jones. I tych, którzy mają 500 funtów do zagospodarowania, zapraszam na taką pizzę. To jest, wiecie, zwykła pizza, taka łokrągła I jest na niej wizerunek Kate i Williama. Oczywiście Kate ma włosy z czarnych oliwek. William z łysinkę ma z szynki coś tam, jakieś warzywa, żeby kolorku dodać. Oczywiście kwiatuszek z, nie wiem z czego. I w sumie tyle. A, z kukurydzy jeszcze mam Turba chorobowa. Zaszkodziła ci ślubna pizza? Może nie możesz już patrzeć na Katie Williama? Dla osób, które w pewnym momencie poczuły przesyt całym tym ślubnym zamieszaniem wyprodukowana została torba na wymioty z wizerunkiem zakochanych. <śmiech> Wymiotowałeś kiedyś królową? Nie, no ale zwymiotować tą torbę to znaczy w tą torbę to już się nie wyrzuci. I co? I co zwymiotujesz i co? Leżysz pan i robisz pod siebie. No właśnie. Kolejna durna pamiątka czy coś. Królewskie prezerwatywy. Dla fetyszystów, kolekcjonerów, royalistów, ale też dla osób znudzonych typowym opakowaniem powstała specjalna edycja pod nazwą Crawl Jewels, czyli klejnoty koronne. Zastosowana nazwa zyskała uznanie speców od marketingu. Jest takie fioletowe pudełko. Na samym środku okrągłe zdjęcie Kate i Williama, jak patrzą sobie w oczy Pewnie Kate nakłada Williamowi prezerwatywę. Nie wiem, nieważne. Herbatka! Fajna taka. Brytyjczycy słyną z tego swojego zamiłowania do herbaty, więc wiedziałem, że będzie coś takiego. I herbata wygląda tak, że jest sobie torebka, a do niej e, na, na nadrukowanym papierku jest po prostu przyczepiona, e, przyczepiony wizerunek e, Kate i Williama, to się wkłada do filiżanki, oni mają rozłożone ręce, więc się tak jakby opierają o ścianki i wszystko jest ślicznie. Mm, kolejne. Yy, deska klozetowa. <głosy> yy, ale, ale, ale... Mm, ciekawe, ciekawy motyw. Taka zwykła biała deska, tylko oprzyta, obita skórą i oczywiście nadrukowany wizerunek Kate i Williama. Um, kolejne to piwo, Kiss Me Kate się nazywa i jest takie zwykłe, jasne... O, o, o, o. może w podcaście o piwie będzie? Stworzono 70 tysięcy butelek, więc... Wątpię, żeby twórcę podcastu było stać na niego, ale kto wie, yy, piwiarnia Castle Rock to robiła. Oczywiście powstała też lodówka <ścoughs> z wizerunkiem tulących się Katie i Liam, to takie słodkie. Yy, I tak, lodówka też serwuje kawę, bo ma wbudowane. Wbudowany taki ten, jak to się nazywa? <śmiech> o cholera, zapomniałem. <śmiech> Ekspres do kawy. <śmiech> Kolejne to tipsy. Jak oni na tym zmieścili Kate i Williama, to nie wiem. No ale zmieścili, mieszczą się elegancko, tulą się słodkie. Nie chciałbym mieć... 2, 4, ile jest palców na rękach? 2, 4, 6, 10? To nie chciałbym mieć 10. Eee, nie, nie, fuj, nie. 5 minut podcastu zostało. Dla tych, którym nie podobają się moje podkłady, to w sumie nie wiem, co wam mogę. Drodzy słuchacze, którzy szydzą z moich podkładów, won i kopa w tyłek, normalnie kopnę w dupę. <śmiech> nie no, tak poważnie to. Jeśli macie jakieś ciekawe, podeślijcie, nie ma problemu. E, e, producenci ubranek do iPhone'a nie zapomnieli o tych, którzy chcieliby mieć obudowę z parą książęcą, i powstały cztery wzory. Eee ciekawe. Nie, ogólnie iPhony i iPhone-maniacy, znaczy i-maniacy. To jest masakra. Nie wiem, nazwiecie sobie pewnie synka Igor, a córkę Izabela, nie? <grych> Wszystko musi być i-i-i. i, I, I. Ibus na przykład. i się do szkoły jeździ. I to w sumie tyle z tych pamiątek, ponieważ zostało mi jeszcze trochę czasu. To powiem wam o tym, że u nas w Polsce... Zaledwie 54% oprogramowania jest nielegalne, a ulubiony sklep Polaków to wymiana peer-to-peer. -peer. Ciekawe, ciekawe. Nie no, ja mam w sumie trochę oryginalnych programów, trochę mam freeware'owych. Yy, ale wiadomo, czasami się coś ściągnie z neta i działa od razu, o, fajnie. <grych> no. Ale wśród 27 krajów Unii Polska zajęła piąte miejsce od końca pod względem najmniejszej, największej liczby piractwa. Eee... I tak, e, krajami o wyższej skali jest Łotwa 56%, całe 2% więcej, Grecja 59%, Rumunia 64% i Bułgaria 65%. Eee, krajami o najniższej skali jest Luksemburg 20, Austria 24, Belgia, Finlandia i Szwecja 25. I co ciekawe, to w Szwecji jest partia piratów i zaledwie co czwarte człowiek korzysta z pirackiego oprogramowania. Hmm... Wnioski wynikające z raportu. 1. Wartość pirackiego oprogramowania w Unii Europejskiej w 2009 roku wyniosła ponad 13 miliardów dolarów. Eee... Wartość pirackiego oprogramowania ogółem na świecie wzrosła do rekordowej kwoty 59 miliardów dolarów. I to prawie dwukrotnie więcej niż w 2003 roku. Hmm, ciekawe dlaczego... Naprawdę strasznie dziwne. 3. Światowa skala piractwa wynosła 42%. Połowa z państw objętych badaniem wykazuje stopień piractwa na poziomie 62% lub więcej. To nie jest źle z nami. Kolejny rap wniosek. Gospodarki wschodzące stały się siłą napędową piractwa komputerowego. Skala piractwa w krajach rozwijających się jest średnio 2,5 razy wyższa niż w krajach rozwiniętych. E, ciekawe dlaczego? Być może dlatego, że ludzi stać na programy, które są tanie, e, bo się państwo nie wpiernicza z podatkami wysokimi. A wartość pirackiego oprogramowania wyniosła 31,9 miliarda dolarów. Stanowi to więcej niż połowę wartości nielegalnego oprogramowania na całym świecie. Najczęściej wymieniane zalety, to jest kolejny punkt, licencjonowanego oprogramowania na całym świecie, to dostęp do pomocy technicznej, 88% i ochrona przed atakami hackerskimi i złośliwym oprogramowaniem, 81%. Ciekawy motyw jest teraz w grach, takich jak. Sorry. Takich jak na przykład Storm, gdzie trzeba założyć konto na Windows Live, czy GTA 4, gdzie też trzeba jakieś tam konta pozakładać. Jednym z najczęstszych sposobów, w jaki ludzie dopuszczają się piractwa komputerowego jest zakup jednej kopii oprogramowania i jej instalacja na wielu komputerach. Tak, tak, to jest nielegalne. Dobra, tyle. To był 30 trzeci odcinek Podziemia Podcastu, a na zakończenie Jacek Kaczmarski, Tradycja. Czas polecieć czymś e, oryginalnym, nie łamiąc praw autorskich. Trzymajcie się, cześć! Spójrzcie na królów naszych poczet, kapłanów durnej tolerancji twarze jak katalogi zboczeń niesionych z Niemiec, Włoch i Francji w obłokach rozbujałe dusze ciała lubieżne i ułomne fikcyjne pakty i sojusze zmarnotrominysty koronne nie czyja inna, lecz ich wina sojusz Hitlera i Stalina spójrzcie na podgolone łby na oczy zalepione miodem, wypukłe usta rządne krwi. Na brzuchy obnoszone przodem, na czuby wąsy brody brwi. Do szabel przyrośnięte pięści, do dumnej szlachty pyszne dni. Naszemu winne są nieszczęściu, to za ich grzechy myśmy czyści. u nas teraz komuniści. Sejmy sejmiki wnioski veto. I nie oddamy praw o włos Ten tłum idący za lawetą Nieświadom, co mu niesie los Nie, to nie nasi antenaci Nie mamy z nimi wspólnego Nie będą nam ułani braćmi My już nie dzieci Piłsudskiego Bo ich historia temu winna Że nasza będzie całkiem inna Zapomnieć wojny i powstania Jedynie słusznie szarpać dzwon Narodowego byle trwania W zgodzie na namiestniczy tron W zamian w tej ziemi nam mogiła I przodków śpiew I teraz trochę przerwę, bo tu pada ważne zdanie, które wsłuchajcie się w nie Oto to teraz będzie on że jeszcze Polska wtedy żyła, gdy za nią ginęli.